Pierwsza księga Nefiego, rozdział 16. Prawda jest twarda dla niegodziwych. Synowie Lechiego żenią się z córkami Ismaela. Liahona prowadzi ich przez pustynię. Pan daje im wskazania na kuli. Ismael umiera i jego córki szemrzą, narzekając na trudy. Gdy ja, Nefi, skończyłem mówić do moich braci, powiedzieli mi, powiedziałeś nam twarde słowa. Więcej nie możemy znieść. I powiedziałem im, że wiem, iż zgodnie z prawdą powiedziałem twarde słowa przeciwko niegodziwym. Lecz w sprawiedliwym oddałem sprawiedliwość, świadcząc, że ostatniego dnia zostaną oni wyniesieni. Prawda rani winnego głęboko. Dlatego uznaję ją za twardą. A teraz, moi bracia, gdybyście byli sprawiedliwi i chcieli być posłuszni prawdzie i zważać na nią, Abyście mogli kroczyć z podniesionym czołem przed Bogiem, nie szemralibyście przeciwko prawdzie i nie mówilibyście, powiedziałeś przeciwko nam twarde słowa. I stało się, że ja Nefi gorąco namawiałem moich braci, aby przestrzegali przygadań Pana. I ukorzyli się przed Panem, dlatego radowałem się i miałem wielką nadzieję, że będą postępować drogami prawości. I wszystko to zostało powiedziane i nastąpiło, gdy mój ojciec mieszkał w namiocie w dolinie, którą nazwał Lemuel. I stało się, że ja, Nefi, wziąłem za żonę jedną z córek Ismaela i moi bracia wzięli za żonę córki Ismaela również Zoram, ożenił się biorąc za żonę najstarszą córkę Ismaela. W ten sposób mój ojciec wypełnił wszystkie przykazania, które mu dał Pan. Także ja, Nefi, byłem wielce błogosławiony przez Pana. I stało się, że pan przemówił do mego ojca nocą i nakazał mu, aby następnego dnia podjął wędrówkę przez pustynię. I rano, gdy mój ojciec wstał i podszedł do wejścia namiotu, ku swemu ogromnemu zdziwieniu ujrzał na ziemi kulę misternej roboty z wyśmienitego mosiądzu. I w kuli tej umieszczone były dwie strzałki i jedna z nich wskazywała kierunek, w którym mieliśmy podążać na pustyni. I zgromadziliśmy rzeczy, które mieliśmy zabrać na pustynię, resztę zapasów, którymi nas Pan bo błogosławił i wszelkiego rodzaju nasiona. I stało się, że zwinęliśmy nasze namioty i przeszedłszy rzekę Laman uszliśmy na pustynię. I po czterech dniach wędrowania niemal dokładnie w kierunku południowo-południowo-wschodnim ponownie rozbiliśmy nasze namioty i nadaliśmy temu miejscu nazwę szazer. I wzięliśmy nasze łuki i strzały i poszliśmy zdobyć żywność dla naszych rodzin na pustyni i gdy zdobyliśmy żywność dla naszych rodzin, powróciliśmy do Szazer. I ponownie wyruszyliśmy przez pustynię, podążając w tym samym kierunku i pozostając na najżyźniejszych obszarach pustyni blisko Morza Czerwonego. I wędrowaliśmy przez wiele dni, zdobywając po drodze żywność za pomocą naszych łuków i strzał, naszych proc i kamieni. I podążaliśmy według wskazówek kuli, która prowadziła nas przez żyzne obszary pustyni. I po wielu dniach wędrówki rozbiliśmy nasze namioty na jakiś czas, abyśmy mogli znowu odpocząć i zdobyć żywność dla naszych rodzin. I stało się, że gdy ja, Nefi, poszedłem, aby zdobyć żywność, złamał mi się łuk, który był ze świetnej stali. I moi bracia rozgniewali się na mnie z powodu utraty łuku, gdyż nie zdobyliśmy żadnej żywności. I stało się, że powróciliśmy bez żywności do naszych rodzin i będąc utrudzeni wędrówką, cierpieliśmy bardzo z braku żywności. I stało się, że Laman, Lemuel i synowie Ismaela zaczęli szemrać ze względu na swoje cierpienia i trudy na pustyni. Także mój ojciec zaczął szemrać przeciwko Panu, swojemu Bogu i wszyscy oni byli niezmiernie przygnębieni, że nawet szemrali przeciwko Panu. I stało się, że moi bracia dokuczali mnie, Nefiemu, z powodu utraty łuku, a ponieważ ich łuki utraciły swą sprężystość, było nam bardzo trudno, do tego stopnia, że nie byliśmy w stanie zdobyć żadnej żywności. I stało się, że ja, Nefi, powiedziałem wiele moim braciom, albowiem znowu znieczulili swe serca, także nawet narzekali na Pana, swego Boga. I stało się, że ja, Nefin, zrobiłem z drzewa łuk i z prostej żerdzi strzałę i uzbroiwszy się w łuk i strzałę w proce i kamienie, zapytałem mojego ojca, dokąd mam pójść, by zdobyć żywność. I zapytał on pana, gdyż ukorzyli się oni ze względu na moje słowa, albowiem powiedziałem im wiele w zapale mojej duszy. I stało się, że pan przemówił do mego ojca i skarcił go z powodu szemrania przeciwko niemu, aż mój ojciec mocno żałował. I Pan powiedział mu, spójrz na kulę i przeczytaj, co tam jest napisane. I gdy mój ojciec przeczytał napis na kuli, przeraził się i trząsł niezmiernie, a także moi bracia, synowie Ismaela i nasze żony. I ja, Nefi, zobaczyłem, że strzałki, które były w kuli, działały zależnie od naszej wiary w ich wskazania oraz naszej pilności i uwagi, z jaką ich przestrzegaliśmy. I był na nich także nowy napis, łatwy do odczytania, który pomagał nam zrozumieć drogi Pana. Napis ten ukazywał się i zmieniał od czasu do czasu, zależnie od naszej wiary i pilności, w zastosowaniu się do jego wskazań. I tak widzimy, że małymi środkami Pan Bóg doprowadza do spełnienia ważnych celów. I stało się, że ja, Nefi, poszedłem na szczyt góry zgodnie ze wskazaniami na kuli. I zabiłem dzikie zwierzęta, zdobywając żywność dla naszych rodzin. I powróciłem do naszych namiotów, niosąc zwierzęta, które zabiłem. I teraz, gdy ujrzeli, że zdobyłem żywność, wielka była ich radość. I ukorzyli się przed Panem i dziękowali Mu. I stało się, że ponownie wyruszyliśmy w wędrówkę, podejmując niemal ten sam kurs, jak na początku. I po wielu dniach ponownie rozbiliśmy nasze namioty, aby pozostać na miejscu przez jakiś czas. I stało się, że Ismael umarł i został pochowany w miejscu nazwanym Nachom. I córki Ismaela rozpaczały z powodu utraty ojca, a także z powodu trudów, jakie znosiły na pustyni i szemrały przeciwko mojemu ojcu, ponieważ zabrał je z Jerozolimy i mówiły – Nasz ojciec nie żyje, a my błąkałyśmy się długo na pustyni, Doświadczając wielu trudów, głodu, pragnienia i zmęczenia i po tych wszystkich cierpieniach musimy teraz zginąć z głodu na pustyni. Tak szemrały przeciwko mojemu ojcu, a także przeciwko mnie i chciały powrócić do Jerozolimy. I Laman powiedział do Lemuela i do synów Izmaela Zabijmy naszego ojca i naszego brata Nefiego, który zdecydował zostać panującym i nauczycielem wobec nas, swoich starszych braci. Teraz twierdzi, że pan z nim mówi że aniołowie go nauczają Ale my wiemy, że nas okłamuje i że nam to mówi czyniąc wiele podstępem Aby mógł nas omamić, myśląc pewnie, że może nas wyprowadzić w nieznane na pustyni A gdy nas wyprowadzi, umyślił sobie, że uczyni się królem i panującym nad nami Aby mógł postępować z nami według swej woli i upodobania W ten sposób mój brat Laman podburzał ich do gniewu i Pan był z nami, że nawet doszedł ich Jego głos. Powiedział im wiele i skarcił ich surowo, a gdy zostali skarceni głosem Pana, opuścił ich gniew i żałowali swych grzechów. I Pan błogosławił nas znowu żywnością, że nie zginęliśmy.